Jednym z ostatnich aktów powstania styczniowego było powieszenie aresztowanego w kwietniu 1864 roku dyktatora Romualda Trauguta na stokach Cytadeli w Warszawie 5 sierpnia. To tragiczne wydarzenie, podczas którego straconych zostało także kilku towarzyszy Trauguta, członków rządu narodowego, obserwował 30 tysięczny tłum śpiewając pieśni Święty Boże. Romuald Traugut został dyktatorem powstania w październiku 1863 roku. Był nadzieją na uratowanie zrywu. Podczas jednego z przesłuchań miał powiedzieć, idea narodowości jest tak potężną i czyni tak wielkie postępy w Europie, że ją nic nie pokona. Od kwietnia 1863 roku po aresztowaniu Trauguta działała jeszcze organizacja powstańcza Stolicy Królestwa na czele z Aleksandrem Wyszkowskim który został aresztowany w grudniu i stracony dwa miesiące później. Końcówka roku 1864 to moment upadku powstania, ale państwo podziemne nie przestało działać. Ostatni oddział partyzancki, którym dowodził ksiądz Stanisław Brzuska, został rozbity w kwietniu 1865 roku. W maju po publicznym powieszeniu duchownego powstańczego dowódcy władze carskie ogłosiły koniec buntu. Jednak w połowie 1866 roku, 6,5 tysiąca kilometrów na wschód od Królestwa Polskiego nad jeziorem Bajkał wybuchło powstanie z udziałem polskich zesłańców. Wcześniej poprzedzone spiskiem zawiązanym przez powstańca styczniowego Pawła Landowskiego, uczestnika zamachu czerwonych na namiestnika Królestwa generała Fiodora Berga we wrześniu 1863 roku. Nadbajkalscy powstańcy utworzyli Legion Wolnych Polaków. Wsparcia nie udzielili im rosyjscy towarzysze doli, na których liczyli. Kosy, które służyły im za broń, nie mogły przeciwstawić się dobrze uzbrojonym żołnierzom rosyjskim. Na co liczyli uczestnicy tego powstania? Co chcieli osiągnąć? Czy zryw nad Bajkałem to był ostatni akt zbrojnego sprzeciwu w powstaniu styczniowym? I ostatni bój Samodzielnego Oddziału Polskiego z Rosjanami przed wymarszem Legionów Józefa Piłsudskiego? Historia Żywa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 Akurat lato 1863 roku sprzyjało działaniom powstańczym, no bo uświadommy sobie, że kiedy powstanie się zaczynało, 22 stycznia, mimo że zima nie była w tym momencie szczególnie surowa, no to nie jest miło siedzieć w lesie pod gołym niebem, tułać się rozmokłe albo czasem zmrożone tereny z nieregularnie dostarczoną żywnością. Inaczej sytuacja wygląda latem, mniej więcej wiadomo, na którego z właścicieli ziemskich można liczyć jakieś zaopatrzenie żywność, pomoc medyczną dla rannych. No i przede wszystkim pogoda sprzyja, więc czynnik pogodowy w połączeniu z narastającym doświadczeniem poszczególnych grup powstańczych, szarpanym systemem prowadzonych potyczek sprawiło, że wydawało się, że powstanie może jeszcze trwać, jeśli ma to sens polityczny, to znaczy jeżeli do czegoś doprowadzi będzie interwencja zewnętrzna, która wesprze to powstanie, jeżeli uda się w końcu przeciągnąć chłopów na większej ilości na stronę powstania. Obydwa te czynniki wziął bardzo mocno pod uwagę nowy dyktator, którym stał się w pewnym sensie może przypadkowo Romuald Traugut, dymisjonowany na własną prośbę podpułkownik Saperów Armii Carskiej, doświadczony w wojnie krymskiej wcześniej, także w tłumieniu powstania węgierskiego żołnierz, który postanowił dołączyć się do powstania, ponieważ jak powiedział, skoro inni się narażają, skoro inni gotowi są rzucić wszystko na szalę tej walki o sprawę narodową, to i on nie może stać z boku, cieszyć się swoim szczęściem rodzinnym. Musi także wykorzystać swoje umiejętności wojskowe, organizacyjne, dowódcze do tego, by powstaniu służyć. I w ten sposób jako lokalny dowódca na terenie Polesia, dzisiejszej Białorusi, rozpoczyna swoją akcję, swoją walkę. W maju, czerwcu 1863 roku kontynuuje tę walkę w kolejnych potyczkach na czele swojego oddziału w 1863 roku w lipcu. I potem już jako wyróżniający się dowódca takiej właśnie lokalnej partyzantki zostaje przyjęty w Warszawie, potem we Lwowie jako jeden z budzących największe nadzieje potencjalnych przywódców organizacji wojskowej powstania w sytuacji, kiedy rząd narodowy, ten konspiracyjny, podziemny rząd narodowy zmienia wciąż swój skład, wciąż nie jest w pełni okrzepła jego struktura. Przypomnijmy, że wśród członków owego rządu był w tym czasie między innymi niezwykle ważny w drugiej połowie XX wieku, później zwłaszcza poeta Adam Asnek. Ta struktura, na której czele stał Karol Majewski, mam na myśli rząd podziemny, no nie, nie była stabilna i dlatego poszukiwano kogoś, kto mógłby swoją energią, swoimi zdolnościami poprowadzić bardziej stanowczo dalsze przygotowania do przetrwania zimy, do czekania wreszcie na ową obiecywaną przez Napoleona trzeciego interwencję. Traugut został wysłany jeszcze przez rząd narodowy, ten konspiracyjny rząd Karol Majewskiego z misją dyplomatyczno-rozpoznawczą do Paryża. I tam właśnie w sierpniu 1863 roku uzyskał Traugut zapewnienie od samego ministra spraw zagranicznych cesarstwa, że Francja przewiduje dalej możliwość interwencji dyplomatycznej. To był ten moment, kiedy jeszcze odpowiedź Gorczakowa, negatywna odpowiedź kanclerza rosyjskiego na noty dyplomatyczne Francji, Austrii, Anglii. Wydawała się jeszcze nierozstrzygająca. Nie Interwencja zachodnia jest jeszcze możliwa i to właśnie podtrzymało nadzieję Traugutta na to, że zorganizowanie wysiłku powstańców w taki sposób, ażeby mógł on dotrwać do roku 64, przetrzymać zimę, będzie mogło jakoś prolongować także nadzieję na pozytywny koniec tego powstania, to jest na Udzielenie mu wsparcia przez Francję, być może przez inne mocarstwa zachodnioeuropejskie. I z tą myślą wraca Traugut do Warszawy i tam w sytuacji swoistego bezchołowia po zamachu na Fiodora Berga, tym zamachu, o którym mówiliśmy pod koniec naszej zeszłotygodniowej audycji, kiedy spadły nowe represje na Warszawę po 19 września 1863 roku, Właśnie powstała sytuacja w organizacji podziemnej, w której Traugut jako najłatwiejszy z możliwych sposobów przejął władzę dyktatorską nad powstaniem zaraz po powrocie swojej misji zagranicznej, przedstawiając konkretny plan działania przekształcenia oddziałów partyzanckich w regularne wojsko, w korpusy przeszkolone, trwające w najbardziej sprzyjających do tego warunkach, na terenie Lubelszczyzny, w Sandomierskiem, na Podlasiu, by tam właśnie dotrwać w tej partyzanckiej organizacji do wiosny roku 64, pozyskać większą liczbę chłopskich ochotników do walki. Oh Powiedział pan profesor o niezwykłej mobilizacji organizacyjnej Trauguta po objęciu funkcji dyktatora. Czy jednak w tym momencie nie była najważniejsza potrzeba przyciągnięcia chłopów do powstania? Pod tym względem także wykazał się Traugut wielką energią, wydał specjalne zarządzenia powołujące do życia podziemne organa, administracyjno-sądowe, które miały rozpatrywać skargi chłopskie na niewykonywanie dekretu rządu narodowego w sprawie uwłaszczenia chłopów. Uwłaszczenia przez władze powstańcze. W wielu przypadkach właściciele ziemscy nie chcieli rezygnować ze swoich majątków na rzecz chłopów. Stąd właśnie zamierzał usprawnić działanie dekretu władz powstańczych Traugut, powołując instytucję sądowo-administracyjną, w której mieli zasiadać sami chłopi. A więc widać było no, wielką determinację Traugutta, by powstanie podtrzymać, by wykorzystać także dobrze pieniądze, te które Aleksander Waszkowski zdobył przejmując kasę główną Królestwa Polskiego, te 3,5 miliona rubli na zakup nowych karabinów dla powstania, by także za pomocą sprawnie ściąganego przez system administracji podziemnej podatku na rzecz rządu narodowego, od Polaków, od obywateli ziemskich zwłaszcza, ażeby zasilać cały organizacyjny system podtrzymujący funkcjonowanie i oddziałów powstańczych i podziemnej administracji. To wszystko Traugut z wielką energią wprowadzał w życie w ostatnich tygodniach roku 1863. No właśnie, panie profesorze, ten moment przejęcia władzy przez Trauguta, władzy nad powstaniem, nazywa się niesprzyjającym. To, że była nadchodząca zima, nie miało już pewnie znaczenia. Rzeczywiście, warunki szybko pogarszały się. Zarówno ze względu na wprowadzony, no niezwykle już otwarty i brutalny terror ze strony władz carskich, w szczególności doprowadził on do stłumienia wszelkich ruchów powstańczych na Litwie, bo tam nowy generał gubernator bileński, Michał Murawiow, noszący już od czasu powstania listopadowego przydomek wieszatiel, Teraz zasłużył na ten przydomek ze szczególną grozą, bo setki osób oskarżanych o jakąkolwiek pomoc w powstaniu padły ofiarą tych właśnie egzekucji na podstawie bardzo szybko podejmowanych wyroków sądów wojskowych, egzekucji, których symbolem stał się właśnie wspomniany przydomek generał gubernatora wileńskiego Michała Murawiowa zwanego wieszatielem, a w Królestwie Polskim oczywiście generał Fiodor Berg realizował przecież podobną politykę, choć może w stopniu nieco mniej intensywnym, ale terror nasilał się i osłabiał wolę podtrzymywania powstania ze strony tych, od których to powstanie zależało, czyli potencjalnych ochotników. Dostęp do Królestwa Polskiego dla ochotników napływających z Galicji Wcześniej dość łatwy został przerwany przez wprowadzenie przez władze austriackie w lutym 1964 roku stanu wojennego. Od tej pory przenikanie przez granicę kordonową między Królestwem Polskim pod zaborem rosyjskim a Galicją pod zaborem austriackim. Wcześniej tak łatwe, teraz stało się bardzo trudne, co dodatkowo osłabiło możliwości mobilizacyjnej i same możliwości trwania powstania. Rzecz jasna granica zaboru pruskiego była całkowicie szczelnie odcięta i z tamtej strony trudno było liczyć na jakiekolwiek wsparcie ze strony polskich ochotników. To wszystko sprawiło, że pomimo wielkich wysiłków Trauguta powstanie gasło. Traciło na intensywności pomimo trwania poszczególnych oddziałów, zwłaszcza na podlasiu na północnym mazowszu w mniejszym stopniu na terenie sandomierszczyzny te ośrodki powstańcze kurczyły się pod naporem akcji zbrojnych pacyfikacyjnych prowadzonych przez wojsko rosyjskie Decydujący moment jednakże nadszedł 2 marca 1864 roku. Kiedy car Aleksander ogłosił swój dekret uwłaszczeniowy, ten dekret zdecydował o tym, że powstanie się musiało zakończyć. Dlaczego przebił tutaj tą kartą uwłaszczeniową powstańców? To jest rzeczywiście jedna z kluczowych dat w naszej historii i warto sobie uświadomić jej znaczenie. Ten dekret wydane przez cara Aleksandra II 2 marca 1864 roku dla ziem Królestwa Polskiego, czyli centralnych etnicznie polskich ziem dawnej Rzeczpospolitej. Przypomnijmy, że wcześniej wydany dekret uwłaszczeniowy dla dużej części ziem Imperium Rosyjskiego, ale nie ziem dawnej Rzeczpospolitej, dekret z 1861 roku, dawał chłopom rosyjskim głównie w tej sytuacji, skoro nie sięgnął na ziemię Rzeczpospolitej, możliwość uwolnienia od pańszczyzny, ale warunki nie były zbyt korzystne dla chłopów. Sytuacja, w której... Uwłaszczenie chłopów zostało rozciągnięte na ziemię etnicznie polskie w sposób maksymalnie korzystny dla chłopów, a taki właśnie charakter miał ten cały zbiór ukazów, bo to łącznie były cztery ukazy Aleksandra II z 2 marca 1864 roku, wprowadzające uwłaszczenie chłopów i samorząd gminny. Ta cała oferta, jeśli można tak powiedzieć, społeczna cara dla chłopów polskich była szczególnie szczodra i szczególnie korzystna właśnie ze względu na powstanie styczniowe. Właśnie ze względu na to, że jak pani redaktor sama powiedziała, car musiał przebić propozycję czy możliwość, jaką oferowało powstanie. I to jest skutek najważniejszy tego powstania. Skutek jakim było przyspieszenie procesu emancypacji chłopów w Polsce. Nie trwała ona tak długo i nie zakończyła się taką straszliwą klęską jak w Rosji. W Rosji mam na myśli oczywiście bolszewizm. Mam na myśli fakt, że chłopi nie stali się w pełnym tego słowa znaczeniu świadomymi posiadaczami, w każdym razie w większości tego instynktu nie wykazali w 17 roku i nie zatrzymali ideologii bolszewickiej na terenie samej Rosji w momencie, kiedy bolszewicy dokonali tam przewrotu na ziemię polskie ta ideologia bolszewicka nie mogła dotrzeć skutecznie, przynajmniej w 17, 19, 20 roku, dlatego że ogromna większość chłopów polskich była już wtedy świadomymi właścicielami i utożsamiającymi się w dodatku z tożsamością czy z poczuciem narodowości polskiej, a nie tylko z instynktem klasowym, do którego odwoływali się bolszewicy. To właśnie jest efekt powstania styczniowego, bo to właśnie walka o dusze chłopskie prowadzona między powstańcami, którzy ogłosili akt uwłaszczeniowy 22 stycznia 63 roku, ale nie mogli go rzecz jasna w pełni wprowadzić w życie, skoro nie kontrolowali pełni rzeczywistości polityczno-społeczno-administracyjno-sądowej. W Królestwie Polskim, bo powstanie przecież nie, nie opanowało ani Warszawy, ani, ani większych obszarów ziem w Królestwie Polskim. Więc ten dekret nie mógł być realnie skutecznie na dużą skalę egzekwowany, ale jako przykład oznaczał podbicie stawki. Stawki, którą przebić musiał car, ażeby mieć nadzieję na trwałe odciągnięcie chłopów od sprawy polskiej. Dlatego zaoferował chłopom tak korzystne warunki, które uczyniły z chłopów pańszczyźnianych ludzi wolnych, właścicieli, ludzi, którzy staną się podstawą zarówno modernizacji społecznej na ziemiach polskich końca wieku XIX i początku wieku XX, ale którzy uwolnieni w tak radykalny sposób od pańszczyzny będą mogli przejść szybciej drogę od niewolnika do Polaka. To był właśnie efekt powstania styczniowego najbardziej uderzający, Krótkoterminowo on uderzał oczywiście w samo powstanie, no bo podcinał nadzieję na to, że chłopi będą mogli przechodzić na stronę powstania liczniej, skoro teraz car stojący za nim, potężny aparat administracyjno-sądowy, cała policja, wymiar sprawiedliwości rosyjski. Funkcjonariusze aparatu administracyjnego carskiego funkcjonujący na terenie Królestwa Polskiego, oni wszyscy służyli wyegzekwowaniu teraz tego ukazu uwłaszczeniowego, pokazując, że oto car, dobroczyńca nadaje chłopom i wolność osobistą i ziemię. To oczywiście paraliżowało możliwość pozyskania nowych zastępów chłopów do walki po stronie powstania przeciwko władzom carskim. Długofalowo natomiast było to praktycznie wielkie zwycięstwo powstania, bo jeszcze raz to podkreślę, Chłopi uzyskali w tej rywalizacji między powstaniem a carem najkorzystniejsze warunki do uwłaszczenia w porównaniu z innymi rejonami Imperium Rosyjskiego i to wpłynie zasadniczo na sukces sprawy polskiej 50 lat później. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa 2 marca, przypomnijmy, 1863 roku SAR ogłosił uwłaszczenie chłopów. Nie minął ponad miesiąc i padły słowa. To już, wypowiedział je Romuald Traugut 11 kwietnia 1864 roku, kiedy został aresztowany. Śledztwo i stracenie na stokach Cytadeli przez powieszenie 5 sierpnia tegoż roku od kwietnia, od czasu jego aresztowania, działała jeszcze organizacja powstańcza w stolicy Królestwa. Na jej czele stał Aleksander Waszkowski, który został aresztowany w grudniu i stracony dwa miesiące później. Końcówka roku 1864 to już jest ten moment widocznego upadku powstania, ale państwo podziemne nadal działało. To był fenomen powstania styczniowego i ostatni oddział partyzancki, którym dowodził ksiądz Stanisław Brzuska został rozbity w kwietniu 1865 roku. Ksiądz Brzuska został także aresztowany i powieszony. To była walka do ostatniej kropli krwi w przegranej sprawie, Panie Profesorze? Uświadommy sobie jej znaczenie. O zwycięstwie, którego efekty będzie widać od razu w 64 roku, mowy już być nie mogło. W momencie aresztowania Traugutta było to już oczywiste, a więc w kwietniu 1864 roku. To, co działo się dalej, walki partyzanckie, które toczyły się jeszcze najdłużej właśnie na Podlasiu. Tutaj symboliczna jest postać księdza Stanisława Brzuski, działającego w okolicach Łukowa do jesieni 64 roku, a potem ukrywającego się przez zimę aż do maja 65 roku. Te walki miały charakter już tylko symbolicznego protestu przeciwko zniewoleniu, który jest rzucony w stronę następnych pokoleń. Nie zgadzamy się, to byli... Używając dzisiejszego określenia, dzisiaj spopularyzowanego w stosunku do sytuacji po II wojnie światowej, to byli jakby żołnierze wyklęci. Ci, którzy wiedzą, że nie wygrają przeważającym wrogiem, I to już jest ponad 420 tysięcy żołnierzy rosyjskich wtedy na ziemi Królestwa Polskiego i tzw. ziemiach zabranych dawnej Rzeczpospolitej i kilkuset powstańców w polu jeszcze jeszcze działających jesienią 64 roku. Ten protest ma charakter moralnego znaku sprzeciwu wobec zniewolenia, wobec obojętności świata na los Polski. Protest, który ma zostać zaniesiony do następnych pokoleń i zostanie zaniesiony przez kulturę pamięci zbiorowej podtrzymywanej dziełami literackimi. Później także właśnie wspominanego w poprzednim odcinku Stefana Żeromskiego, czy czy Lizy Orzeszkowej, czy wielu, wielu innych twórców i ludzi czynu takich jak Józef Piłsudski. Wymieniam nazwisko Piłsudskiego. On swoją akcję niepodległościową zacznie jako kontynuator powstania styczniowego, jak najbardziej świadomie. Przypomnijmy ten moment symboliczny wymarszu pierwszej kompanii kadrowej z w Krakowie do walki o niepodległą Polskę. To jest 5 sierpnia 1914 roku, dokładnie w 50. rocznicę stracenia Romualda Traugutta. I to właśnie przypomina Piłsudski w swoim krótkim wystąpieniu do żołnierzy, którzy mieli zdobyć niepodległość Polski i zdobędą ją rzeczywiście. Po czterech latach ta niepodległość zostanie wywalczona w sprzyjających warunkach zewnętrznych, geopolitycznych w takim, a nie innym przebiegu pierwszej wojny światowej ta niepodległość została wywalczona w, w postaci szczęśliwego epilogu powstania styczniowego. Tak to sobie Piłsudski wyobraził, pisał o tym wielokrotnie, także w licznych swoich tekstach o powstaniu styczniowym. Podkreślał, że to jest to dziedzictwo dla niego najważniejsze, że trzeba tamtą ofiarę uzasadnić ostatecznym zwycięstwem, żeby ona nie była ofiarą na darmo poniesioną. I... Rola powstania była także świadomie przyjęta przez samego Traugutta, który swoim zachowaniem w śledztwie nie wydał nikogo. Konsekwentnie bronił nie tylko samej zasadności powstania, ale przede wszystkim idei narodowej, prawa narodu do niepodległości z niezwykłą godnością, robiącą wrażenie na przesłuchujących go oficerach sądu wojennego rosyjskiego. Także zachowanie na miejscu straceń, które utkwiło w pamięci Kilkudziesięciu tysięcy zgromadzonych wokół stoków cytadeli mieszkańców Warszawy, władze rosyjskie chciały przy pomocy tej publicznej egzekucji Traugutta i czterech innych funkcjonariuszy rządowych Rafała Krajewskiego, Józefa Toczyskiego, Romana Żulińskiego i Jana Jeziorańskiego, chciały zastraszyć, steroryzować ludność stolicy. I ta walka dwóch symboli. Przemoc, która wydaje się zwyciężać, zabija przywódców powstania, przegrywających w tym momencie. I ten symbol moralny, który gdzieś zostaje w pamięci zgromadzonych wokół ludzi, to jest walka, która nie kończy się niewątpliwie w roku 64, ani 17 lutego 65 roku, kiedy w ostatniej publicznej egzekucji w Warszawie zostaje stracony Aleksander Waszkowski, przypomniany przez panią Redaktor, naczelnik organizacji warszawskiej powstania i ten, który wykradł owe 3,5 miliona rubli kasy głównej Królestwa Polskiego na rzecz powstania, ani też w czasie egzekucji 24 maja 1865 roku egzekucji księdza Brzuski także publicznej. Egzekucja obserwowana również przez tysiące mieszkańców okolicznych wsi została zapamiętana jako symbol nie tylko zwycięstwa rosyjskiej przewagi militarnej nad polskim ruchem niepodległościowym, ale właśnie jako rodzaj apelu, by ta Ofiara powstańcza się nie zmarnowała. To wszystko brzmi może sztucznie, nieprzekonująco dla dzisiejszych pokoleń, ale dla pokoleń, które walczyły o niepodległość w latach 90., XIX wieku i w pierwszych dwóch dekadach wieku XX, to były emocje jak najbardziej żywe, aktualne i te symboliczne postaci. Traugutta. Żulińskiego, Waszkowskiego, Brzuski, księdza Mackiewicza straconego w Kownie, Zygmunta Padlewskiego straconego w Płocku, czy Zygmunta Sierakowskiego powieszonego w Wilnie. To są symbole do dzisiaj żywe. Przypomnijmy odnalezienie szczątków Zygmunta Sierakowskiego w Wilnie, niedawno uczczone wspólnie przez prezydentów Litwy i Polski jako symbol wspólnej walki o wolność od carskiego ucisku tych dwóch narodów, litewskiego i polskiego. A więc symbole mają swoje znaczenie, trwające dłużej niż trwała sama walka powstańcza. Dodam jeszcze do tych symboli jedną postać. Nie zapłaciła najwyższej ceny za wsparcie powstania, ale także została utrwalona w wyobraźni zbiorowej. Mam na myśli... Biskupa Warszawskiego Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego, który początkowo przecież pamiętamy, traktowany był jako kolaborant, jako ktoś, kto ustępuje wobec władzy carskiej w 62 roku, ale swoim stanowczym wystąpieniem w obronie prawa Polaków do niepodległości, napisaniem zuchwałego z punktu widzenia władz carskich, żądania do cara Aleksandra II, by ten przywrócił niepodległość Polsce. Tak, stał się ofiarą. Tak, zapłacił za to dwudziestoletnim zesłaniem w głąb Rosji do Jarosławia nad Wołgą, z którego wrócił dopiero w 1883 roku i stał się jednym z symboli także tej walki o niepodległość, podobnie jak biskup Adam Krasiński, biskup Wileński, który także został zesłany za odmowę potępienia powstania. Takich postaci jest oczywiście bardzo dużo, i one mają swoje znaczenie dla kolejnych pokoleń. Takich postaci jak trochę trzpiotowaty, ale jednak ważny w wychowaniu no choćby wspomnianego Józefa Piłsudskiego, jego ojciec, który traci majątek częściowo właśnie za. Wspieranie powstania styczniowego. Takich właśnie ojców, dziadków było dziesiątki tysięcy. W sumie 20 tysięcy osób zginęło w walce. Tysiąc zostało straconych przez władze carskie na szubienicy lub rozstrzelanych. 3,5 tysiąca majątków, dużych majątków ziemskich zostało skonfiskowanych. Ponad 40 tysięcy ludzi zostało zesłanych na Syberię czy w głąb Rosji. 10 tysięcy wyemigrowało do różnych krajów świata, głównie Europy Zachodniej. Ten ogromny ubytek najsilniejszych, najbardziej energicznych młodych mężczyzn z życia politycznego, kulturalnego ziem centralnej Polski po 1864 roku będzie miał ogromne, podwójne znaczenie. Z jednej strony, tak jak wspomniałem, długofalowo ci ludzie staną się bohaterami w oczach opinii publicznej w następnych pokoleniach, kiedy będą pojawiały się nekrologii y, ludzi, którzy przewinęli się przez powstanie. Nekrologi pisane już gdzieś w XX wieku, po kilkudziesięciu latach, kiedy ci ludzie umierali w powstaniu będący na sto, czy dwudziestoparolatkami. To najczęściej głównym elementem tych nekrologów będzie stwierdzenie powstaniec styczniowy. Nie to, że był dyrektorem na kolei, że przepracował całe życie bardzo efektywnie w takim czy innym zawodzie, że osiągnął takie czy inne sukcesy kulturalne czy, czy gospodarcze, ale to właśnie, że kiedyś był powstańcem styczniowym. To było najważniejszym tytułem do pośmiertnej chwały dla tych ludzi w kolejnych pokoleniach. Ale było jeszcze drugie znaczenie bezpośrednie tej wielkiej ofiary Ubytek 100 tysięcy mniej więcej mężczyzn spowodował niebywałe przyspieszenie emancypacji kobiet w Polsce. Polska właśnie po powstaniu styczniowym wysuwa się wskutek tej ofiary męskiej. Oczywiście kobiety także wspierały powstanie styczniowe. Przypomnę adiutantkę Mariana Langiewicza, Helenę Pustowójtuwną, Pusto czy... Całe organizacje podziemne kobiece, które wspierały powstanie w tej strukturze bardzo rozbudowanej państwa podziemnego lat 1863. Czy autorkę, panie profesorze, manifestu powstańczego. O, bardzo dziękuję za przypomnienie pięknej postaci poetki, pani Ilnickiej, która napisała ten właśnie kluczowy dokument Powstania Styczniowego manifest 22 stycznia 1863 roku. Ale teraz miałem na myśli nawet nie same uczestniczki powstania, ale to, że ta wyrwa uczyniona przez powstanie w imię sprawy narodowej, jak wtedy mówiono, sprawiła, że to kobiety przejmują rolę samodzielnych organizatorek zarówno życia podtrzymującego byt rodziny, a więc wejście w życie zawodowe setek tysięcy Polek jest spowodowane tym, że nie ma mężczyzn. No, przypadek choćby Elizy Orzeszkowej może być tutaj przytoczony. Mąż zostaje zesłany za współudział w powstaniu. Właściwie i ona odpowiadała za pomoc Traugutowi udzieloną. No ale to mąż płaci za to cenę najwyższą zesłania, a ona podejmuje no, w pewnym sensie życie zawodowe. Żyje z pióra, utrzymując rodzinę. To dotyczy dziesiątków tysięcy innych kobiet, które... Podejmują taką samodzielną rolę w tej właśnie sytuacji stworzonej przez powstanie styczniowe. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj wciąż powtarza się taki idiotyczny schemat, jakoby Polska była zacofana historycznie, gdy idzie o prawa kobiet czy emancypację. Było dokładnie odwrotnie. Polska była w samej awangardzie realnej emancypacji kobiet nawet w tej najtrudniejszej sytuacji a może właśnie z powodu tej najtrudniejszej sytuacji życia pod zaborami, życia bez własnego państwa i to sprawi, że Polki jako jedne z pierwszych kobiet na świecie uzyskają pełne prawa wyborcze o, o wiele dziesiątków lat przed francuskami, czy o dziesięć lat wcześniej od Brytyjek, czy o pięćdziesiąt lat wcześniej od Szwajcarek. To jest także jakieś dziedzictwo powstania styczniowego. Miał pan o Józefie Piłsudskim, który był także badaczem tego czasu i napisał, że na progu nowoczesnego życia społecznego stoją wydarzenia 1863 roku. Mur, na którym tryskają ogniem pisane cyfry 1863. A czym w tej historii jest zryw połowy roku 1866, 6,5 tysiąca kilometrów na wschód od Królestwa Polskiego, jezioro Bajkał i tam z udziałem polskich zesłańców dochodzi do powstania. Jak to wydarzenie wpisuje się w zakończony zryw styczniowy? Powtórzmy zatem, że ponad 40 tysięcy uczestników powstania zostało zesłanych w głąb Rosji, najczęściej na Syberię. Część na Syberię Wschodnią właśnie, w okolice Bajkału. Stąd też był potencjał do buntu tych ludzi, którzy wywiezieni wiele, wiele tysięcy kilometrów od swojej rodzimej ziemi. Nie przestali o niej myśleć, nie przestali myśleć o walce o wolność. Z nadzieją, że pobudzą do niej innych, nie tylko Polaków zesłanych, ale także Miejscową ludność do walki o uniezależnienie od petersburskiej centrali, można tak powiedzieć. To była właśnie owa idea po części walki za naszą i waszą wolność po części idea rozbicia imperium od środka i połączenie tych motywów wraz z najprostszym instynktem wydostać się na wolność z tej ziemi niewoli sprawiło, że powstanie styczniowe ma puentę latem 1866 roku, kiedy kilkuset polskich zesłańców rozbroiło kozacką straż 7 lipca podjęło próbę zorganizowania formacji zbrojnej, która dotrze do Chin. W ten sposób zdobędzie wolność. Przewaga militarna lokalnych oddziałów rosyjskich sprawiła, że ten plan się nie powiódł i spośród blisko 700 uczestników powstania zabajkalskiego, 300 zostało skazanych przez sąd wojennych, czterech z nich zostało rozstrzelanych 15 listopada. 1866 roku pod Jakuckiem. To wydawało się był ostatni akord tego powstania, ale warto uświadomić sobie jeszcze jeden związany z tym obszarem, który rzadko się przypomina związany z powstaniem styczniowym. Od Bajkału już nie tak daleko do cieśniny Beringa, no nie tak daleko, kilka tysięcy kilometrów, ale jednak z naszej perspektywy to już jest więcej niż połowa drogi do Alaski. A właśnie Alaska należąca w czasie powstania styczniowego przecież od XVIII wieku już do Rosji została sprzedana rok później w 1867 roku przez Rosję Stanom Zjednoczonym. I mało kto uświadamia sobie tę zależność, ale powodem sprzedaży Alaski przez Rosję Stanom Zjednoczonym sprzedaży o ogromnym znaczeniu geostrategicznym dla historii XX wieku. Wyobraźmy sobie co by było gdyby Związek Sowiecki miał Alaskę te półtora miliona kilometrów kwadratowych, czyli pięć razy więcej terenu niż Polska liczy powierzchnię obecnie w swoich rękach w XX wieku. I byłby... Gdyby Władimir Putin... I byłby sąsiadem. Otóż właśnie wyobraźmy sobie, co by było gdyby, gdyby ta Alaska nadal była rosyjska. No ale nie jest od roku 1867. Głównym powodem tej sprzedaży Alaski były skutki powstania styczniowego. Ponieważ Rosja zapłaciła ogromną cenę finansową za tłumienie powstania styczniowego. Nie tylko polegającą na... O płaceniu ogromnej armii użytej do tłumienia powstania, tej największej armii na świecie. Ponad 400 tysięcy ludzi, którzy przez dwa lata uganiali się za polskimi powstańcami. No i trzeba było ich jakoś utrzymać, płacić na tę ogromną armię. Ale także inny aspekt powstania miał ogromne znaczenie. To właśnie całe to zamieszanie dyplomatyczne, które czasem lekceważymy, mówimy, no Zachód nie przyniósł. W Polsce żadnej pomocy, to prawda, ale efektywnie zaszkodził Rosji wtedy, kiedy państwa zachodnie, Francja, Wielka Brytania i Austria jeszcze wystosowywały noty grożące wojną Rosji, to widmo wojny... Na Włosku wisiało. E, tak, na Włosku nie tylko dla łudzących się nadziejami polskich powstańców, ale dla trzeźwo kalkulujących finansistów europejskich. I główny bankier ówczesnej Europy, Rothschild, cały dom Rothschildów, bo to była rozgałęziona rodzina, który udzielał ogromnych kredytów Rosji na budowę kolei, na opłacenie, uwłaszczenia chłopów, bo trzeba było właścicielom ziemskim, którzy stracili swoje majątki w Imperium Rosyjskim po ukazie z 1861 roku zapłacić pieniądze. Kolej plus właśnie koszty uwłaszczenia sprawiły, że władze carskie zaciągnęły ogromne pożyczki na zachodzie Europy, głównie we Francji i koszty obsługi tego długu wskutek groźby wojny nagle wzrosły wielokrotnie w roku 1863 4. do takiej wysokości, że Skarb Rosyjski nie był w stanie tego udźwignąć. I właśnie wskutek odłożonych, jeśli można tak powiedzieć, w czasie efektów powstania styczniowego minister Skarbu Imperium Rosyjskiego przekazał memoriał carowi Aleksandrowi II, iż nie ma żadnego innego wyjścia dla zbankrutowanego Skarbu Rosyjskiego w tym momencie, jak tylko sprzedać Alaskę za marne 7 milionów dolarów. Stanom Zjednoczonym i w ten sposób ta no, niezwykle ważna strategiczna transakcja jest jeszcze jednym epilogiem powstania styczniowego. Mają nam zatem za co Amerykanie dziękować, panie profesorzy, Ale czy w historii powstania styczniowego nie może zabraknąć Antoniego Berezowskiego? To już jest rok 1867 i wracamy do Europy, konkretnie do Paryża. 6 czerwca Antoni Berezowski dokonał zamachu na cara Aleksandra II, który wizytował Francję i chciał zadbać o poprawę stosunków z Napoleonem III. Tak, to w pewnym sensie był ostatni strzał powstania styczniowego a może przedostatni dodamy jeszcze jedną tutaj kandydaturę do takiej roli. Ale jeszcze tylko jedno zdanie pozwolę sobie dorzucić do kwestii sprzedaży Alaski. Pani redaktor sama zwróciła uwagę na te powody do wdzięczności Stanów Zjednoczonych dla powstania styczniowego, oczywiście nieuświadamiane w Stanach Zjednoczonych. Otóż Rosja sprzedała laskę Stanom Zjednoczonym właśnie także i z tego powodu, że powstanie styczniowe uświadomiło Rosji, że bazy na Dalekim Wschodzie są zagrożone przez flotę brytyjską i nie obroni ich Rosja sama. To był moment, kiedy Rosja była w jak najlepszych stosunkach ze Stanami Północnymi prowadzącymi wojnę secesyjną wtedy przeciwko południu. Południe było delikatnie wspierane przez Francję, Wielką Brytanię i ta właśnie sytuacja sprawiła, że Rosja uznała Stany Zjednoczone to są najbardziej przyjazne nam te północne Stany Zjednoczone, te które wygrały ostatecznie wojnę secesyjną rządy zachodnie. Lepiej im oddać Alaskę niż narazić się na to, że Brytyjczycy mogą tutaj wtargnąć swoją flotą i zabrać nam ją i osaczyć nas od dalekiego wschodu. To jest także efekt tej groźby dyplomatycznej przez Brytyjczyków, między innymi rzuconej pod adresem Rosji w 1863 roku. A teraz o tym ostatnim strzale, czy rzeczywiście ostatni strzał powstania styczniowego. Antoni Berezowski był nastolatkiem, młodziutkim chłopcem, kiedy wziął udział w powstaniu na Wołyniu w 1863 roku. Miał 16 lat, ale jako dwudziestolatek, kiedy Aleksander II bawił w Paryżu, Berezowski postanowił dokonać zamachu na cara, uregulować dług za powstanie styczniowe. Ten dwudziestolatek strzelił do władcy Rosji, ale pistolet jakby wybuchł mu w ręce, nie zaszkodził w żaden sposób carowi. Sam natomiast trafił na 40 lat do Nowej Kaledonii, do najbardziej oddalonego można powiedzieć od Europy miejsca, bo o 15 tysięcy kilometrów od rodzinnego Żytomierza. Na Pacyfiku. W środku Pacyfiku, można tak powiedzieć, tam właśnie dożył aż 1917 roku, kiedy to bolszewicy wygrają w Rosji walkę o władzę. Wspomniałem ten rok 1917, bo jednym z ważnych etapów odtwarzanych w historii przemian społeczno-politycznych w Rosji na drodze do bolszewizmu jest skuteczny zamach na cara w marcu 1881 roku. Zamach dokonany przez organizację terrorystyczną, podziemną, w której bolszewicy szukali swoich także antenatów. Tego zamachu skutecznego na cara dokonał Polak. Ignacy Chryniewiecki z Białego Stoku, Polak członek rosyjskiej organizacji rewolucyjnej. W pewnym sensie stał się zrusyfikowanym rewolucjonistą ale można w tym strzale, skutecznym właściwie nie strzale, a zamachu bombowym dokonanym na Aleksandra II w 1981 roku widzieć ostatnie nieoczekiwane, paradoksalne, straszne echo powstania styczniowego. Była to audycja Historia Żywa.